Otwórzmy szesnasty rozdział Księgi Sędziów i przeczytajmy pierwsze trzy wiersze z tego rozdziału. Potem Samson poszedł do Gazy, i gdy zobaczył tam nierządnicę, obcował z nią. I powiadomiono mieszkańców Gazy: Przybył tu Samson. Otoczyli go więc i czyhali na niego przez całą noc w bramie miasta. Zachowywali się cicho przez całą noc, mówiąc, gdy zacznie świtać, zabijemy go. Ale Samson spał do północy. O północy wstał, chwycił wrota bramy miejskiej z dwoma słupami i wyrwał je z zasuwą. Potem włożył na swoje ramiona i zaniósł je na szczyt góry która była naprzeciw Hebronu. Czytając historię Samsona, jeśli czytamy ją powoli, uważnie, próbujemy zastanawiać się nad tym sędzią Izraela, powołanym wybawcą. Niejednokrotnie pojawiają się pytania, na które niełatwo jest odpowiedzieć. W pierwszym rozdziale widzieliśmy go, jak biorąc do ręki oślą szczękę pokonuje tysiąc filistynów. Piętnasty rozdział kończy się słowami, że Samson sądził Izraela za dni filistynów przez dwadzieścia lat. I te słowa nie kojarzą nam się z tym, co czytamy w pierwszym wierszu szesnastego rozdziału. To jakoś nie pasuje do siebie. Samson udaje się do gazy. To kawał drogi w tamtych czasach, ponad 60 kilometrów w głąb terytorium Filistynów, do tego najbardziej oddalonego na południe głównego miasta Filistynów. To miasto było znaczące już od starożytności. Znajdowało się na wybrzeżu i było warownym miastem. Nazwa Gaza oznacza silne, mocne. I przekonał się o tym nawet Aleksander Wielki, który oblegał to miasto przez pięć miesięcy, żeby je zdobyć. Po co Samson udał się do gazy? W tych kilku wierszach nie mamy zbyt wiele szczegółów. Nie chcę zbyt fantazjować i wymyślać to, czego nie ma, ale mogę się zastanawiać. Czy udał się tam, aby obejrzeć to miasto, zobaczyć jaka jest jego siła, czy można je zaatakować i zdobyć? Nie wiemy, po co poszedł do gazy. To, co wiemy, to to, że zobaczył tam nierządnicę, kobietę, która sprzedawała swoje ciało poszukiwaczom przyjemności. To niezwykłe, że w tym wielkim tłumie Wielkiego Miasta Gazy oczy Samsona zatrzymały się na tej właśnie kobiecie. Wierzę, że w Gazie było wiele ciekawych rzeczy, którym można się było przyglądać i które mogły przykuwać uwagę. A jednak w sercu Samsona było coś, co sprawiało, że właśnie takie kobiety przykuwały Jego uwagę. Takie widoki pociągały Go. Co nas pociąga, bracia i siostry? Co przykuwa naszą uwagę? Nad czym zatrzymujemy się, przeglądając strony internetowe? Co pomijamy lekko, a co po prostu o i coś tam jest, co chwyta nas, co nas interesuje, co zatrzymuje naszą uwagę? Jakie reklamy możemy jechać samochodem i nie zwrócimy uwagi, a jakie zaraz nas zatrzymają? Oczywiście wszyscy jako ludzie mamy pewne niskie instynkty i ci, którzy robią te reklamy, i ci, którzy robią te strony i ci, którzy zajmują się dystrybucją różnych materiałów, wiedzą, co większość ludzi, co wielu ludzi chce oglądać, przy czym się zatrzyma i tak to konstruują i tak to robią aby chwycić swoich klientów. To wynika właśnie z tego, co jest w ludzkich sercach. I my reagując, my zatrzymując się, my poświęcając uwagę, możemy też czegoś dowiedzieć się o tym, co znajduje się w nas samych. Ktoś powiedział, że nie możemy zabronić ptakom ladać nad naszymi głowami ale możemy powstrzymać je przed zrobieniem sobie gniazda na naszej głowie. To, że jesteśmy otoczeni różnymi widokami i obrazami, niewiele na to możemy począć. Natomiast to, na czym się zatrzymamy, to czemu poświęcimy naszą uwagę, to już jest kwestia naszej woli, naszej decyzji. Co Samson powinien był zrobić jako Boży nazyrejczyk jako ten, który nosił na sobie widoczny znak, że jest poświęcony Bogu Jahwe? Co powinien był zrobić, gdy zobaczył w tłumie tę nieżonną kobietę? Co my powinniśmy zrobić, gdy stykamy się z rzeczami, z osobami, które budzą w nas Namiętności, pragnienia, pożądanie Ciuchy, na które nas nie stać Czy inne rzeczy, które inni mają I też chcielibyśmy mieć Czy też inne rzeczy, które wiemy, nie są dla nas Rzeczy, które wiemy, że są grzeszne Bałwuchwalcze, wszeteczne Biblia daje nam wyraźną wskazówkę, jak winniśmy zachowywać się w obliczu pokusy. Apostoł Paweł dwukrotnie w liście do Koryntian mówi, uciekajcie, uciekajcie przed przeteczeństwem, uciekajcie przed bałwochwalstwem. A w liście do Tesaloniczan mówi, od wszelkiego rodzaju zła zdala się trzymajcie. A więc najlepiej trzymać się z dala, ale jeśli już zetkniemy się, to nie zatrzymywać się i zastanawiać się i dyskutować i kontemplować, ale uciekać. Kiedy pokusa puka do Twoich drzwi, to nie otwieraj tych drzwi, ale uciekaj tylnymi drzwiami. Czy gdy stykamy się, z tymi obrazami, z tymi zachętami, z tymi propozycjami grzesznego świata, czy wylewamy na siebie kubeł zimnej wody, wołając, Boże ratuj mnie, Boże pomóż mi, daj mi siłę, czy też pozwalamy, by ten ogień porządliwości coraz bardziej rozpalał się w naszych sercach. Co zrobił Samson, gdy zobaczył tę kobietę? Omamiony Jej widokiem, jej zewnętrznym pięknem Poszedł jak wół, który idzie na rzeź Jak jeleń, którego spętano powrozem Aż strzała przeszyje mu wątrobę Jak ptak, który leci prosto w sidło Nie przeczuwając, że chodzi o jego życie Gdyby tylko Samson Słuchał Bożej mądrości, która mówi, niech Twoje serce nie zbacza na jej drogi, nie błądź jej ścieżkami, gdyż wiele ofiar doprowadziła do upadku i liczni są ci, których zamordowała. Jej dom to drogi do krainy umarłych, które wiodą do lochów śmierci. Tak Biblia opisuje nierządne kobiety i tych wszystkich, którzy ulegają ich wdziękom. Ale Samson nie zwraca uwagi na ten głos, który wierzę i w jego sercu rozbrzmiewał. Widzimy go od młodości jako człowieka poszukującego mocnych wrażeń. Człowieka szukającego przygód, który lubił ekscytację. Myślę, że dzisiaj wielu ludzi, nawet w Kościele, myśli, że życie bez ciągłej ekscytacji, życie bez ciągłych wrażeń jest nudnym życiem. Myślę, że jest to ogromne zagrożenie obecnego wieku, w którym żyjemy, zagrożenie dla naszych dusz, by sądzić, że mając tak wiele możliwości stymulacji naszych emocji, naszych wrażeń, naszych zmysłów, że jesteśmy po to, by tego doznawać w takiej mierze, w jakiej jest to tylko możliwe. To jest ciągła propaganda tego świata. Baw się, korzystaj z możliwości wszelkiej rozrywki, ciesz się życiem, bo jutro umrzesz. Dzisiaj jedz, pij, baw się, bo jutro już cię nie będzie, a co wiesz, co tam będzie potem? To, co dzisiaj jest, to jest rzeczywistość. To możesz dotknąć, to możesz przeżyć, to możesz poczuć, możesz skosztować, a więc kosztuj życia. Jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. To jest filozofia tego świata. Ale czy rzeczywiście Biblia zachęca nas do tego, byśmy szukali ciągłych, nowych wrażeń? Czy rzeczywiście Biblia mówi nam, że to jest życie, kiedy jesteś ciągle na haju i przeżywasz niesamowite emocje. Czy raczej Biblia nie ostrzega nas, że poszukiwanie tych mocnych wrażeń i tych emocji i tych doznań sprowadza nas z drogi naszego obowiązku? Biblia mówi wiele o naszych obowiązkach. Mówi o tej wąskiej drodze, na której jesteśmy zobowiązani do służenia Bogu i bliźnim. Mówi o wąskiej drodze, na której mamy wyrzekać się naszych pragnień i porządliwości, które walczą przeciwko naszej własnej duszy. A więc Biblia przyznaje, że w naszym ciele rozgrywa się konflikt. Biblia przyznaje, że są w nas pasje i emocje, które ciągną nas w kierunku, który jest przeciwny duchowi. Kierunkowi, w którym chce nas prowadzić duch Boga. Dzisiaj bardzo łatwo trafić do gazy albo do doliny sorek. One są bardzo blisko naszego domu. Wystarczy porozmawiać z sąsiadami. Włączyć radio, telewizor, internet. Filistyńskie życie pozbawione moralności, pełne pociągających atrakcji, jest powszechnie akceptowane. I wielu chrześcijan nie zdaje sobie nawet sprawy, że płyną tym samym strumieniem, rwącym strumieniem, którego końcem jest przepaść, jest zagłada. Samson poszedł z tą nieżonną kobietą i kiedy on się, w cudzysłowie, dobrze bawił, mieszkańcy miasta szykowali jego zakładę. Bramy zostały zamknięte, zaryglowane, uzbrojeni ludzie zebrali się w bramie i planowali jego śmierć. Podczas gdy On bez beztrosko się bawił, obyśmy w chwilach pokusy, w chwilach, kiedy ulegamy naszym zmysłom, oby w takich chwilach dotarła do nas świadomość, że wrogowie naszej duszy zacierają ręce, że te nieustannie działające duchy nieczyste, służące Panu śmierci, który przychodzi tylko po to, żeby zabijać, żeby kraść, szykują na nas zasadzkę. Obyśmy byli świadomi, że gdy oddajemy się przyjemnościom w gazie, jej mieszkańcy planują naszą zagładę. Oby napowało nas to zbożnym lękiem, aby trzymać się z dala od gazy. Aby nie wchodzić do tego mocnego miasta, w którym są mocne bramy, i zawzięci wrogowie, którzy nienawidzą naszej duszy nienawidzą naszego życia i zrobią wszystko, żeby nas zabić w pośród tego grzechu Samsona jego kolejnego nieposłuszeństwa jego kolejnego poddania się zmysłowym pragnieniom Bóg okazuje mu kolejny raz swoją łaskę to jest niezwykłe jak cierpliwy jest nasz Bóg jak łaskawy jest nasz Bóg, jak wielce miłosierny, nawet wobec nieposłusznych, błądzących synów. Nie wiemy, co obudziło Samsona w środku nocy. Czyżby dużo się napił i musiał wstać w nocy do toalety? Czyżby zaczęło do niego docierać jakieś poczucie niesmaku, że to łóżko, na którym leży z tą nierządnicą, nie jest miejscem dla Bożego Nazyrejczyka. Czy Boży Duch, który widział tych wszystkich mieszkańców gazy szykujących się na Samsona, przyszedł i dotknął jego serca i mówi Wstawaj, ruszaj z miasta, bo planują twoją zgubę Nie wiemy, co go obudziło, ale widzę w tym opatrzność Bożą, widzę w tym rękę dobrego Boga który nie zostawił swojego błądzącego sługi. On rusza do bramy miasta, chwyta wrota tej bramy. Czytałem różne komentarze na temat tych wrot. W tamtych czasach generalnie budowano wielkie wrota, przez które załadowany wielbłąd spokojnie mógł wejść do miasta. Budowano je albo z żelaza, albo z drewna, Boczne odrzwia były wbudowane w mur miasta Niektóre miasta miały też mniejsze bramy dla ludzi Nie wiemy za które wziął się Samson Ale to co zrobił wymagało nadludzkiej siły Czytamy, że pochwycił wrota wraz z oboma słupami I wyrwał je wraz z zaworą Następnie bierze je na swoje plecy i niesie na szczyt góry, która leży naprzeciw Hebronu. Tutaj język, jaki jest tutaj w oryginale, nie mówi wyraźnie, czy chodzi o dosłownie zaniesienie do tej góry, która była tuż przed Hebronem, to jakieś 40 kilometrów stamtąd, czy też mowa jest o górze, która była w drodze do Hebronu która była jakby między Gazą a Hebronem. Więc tutaj nie jest to jasne i też nie ma to większego znaczenia. To, co jest tutaj jasne, to to, że Samson w środku nocy wyrywa tą bramę z murów miasta i bierze ją na plecy i zanosi ją na górę. Z jednej strony ta historia daje nam nadzieję, że możemy szukać Bożego ratunku w pośród naszego upadku. Nawet jeśli zbłądzimy, nawet jeśli okażemy się nieposłuszni, nawet jeśli zgrzeszymy wobec Boga, możemy spodziewać się Jego ratunku, Jego pomocy. Oczywiście takie myślenie może prowadzić, co po niektórych, do lekkiego traktowania grzechu, nieposłuszeństwa, pobłażania ciału. Ta historia nie daje nam gwarancji, że Bóg nas wyratuje. Ta historia daje nadzieję. Mamy też w Biblii inne historie, które pokazują ludzi, którzy padli przy bramach gazy. Mamy historię innych ludzi, którzy wsypywali żar za swoje zanadrze, myśląc, że się nie poparzą. I padli poparzeni, martwi. A więc Biblia mówi, byśmy nie byli głupcami, którzy kuszą Boga, abyśmy nie byli ludźmi, którzy zakładają, że skoro jesteśmy Bożymi sługami, Bożymi dziećmi, Bożymi wybrańcami, na pewno nas wybawi. Kilka wierszy dalej będziemy czytali. Przyjdzie taki moment w życiu Samsona, że się zerwie i będzie myślał, że Bóg go znowu wybawi. Będzie myślał, że tak jak wcześniej, znowu pokona Filistynów. Jest to jeden z najsmutniejszych wierszy w Słowie Bożym który mówi, ale Bóg go opuścił i był jak każdy inny człowiek. Widzisz, drogi bracie i droga siostro, możemy być wdzięczni i winniśmy być wdzięczni Bogu za Jego wielką cierpliwość, za Jego wielką wyrozumiałość, za Jego niezmierzone miłosierdzie i ogrom Jego łaski, ale nigdy, przenigdy, nie powinniśmy tego bogactwa Bożej dobroci traktować jako wytłumaczenie, czy uzasadnienie, czy zapewnienie nas, że jeśli pójdziemy na złą drogę, Bóg na pewno nas z niej sprowadzi, Bóg na pewno nas wyratuje. O nie, takiego zapewnienia nie znajdujemy w Słowie Bożym. Raczej znajdujemy wiele przestrug, które mówią, dusza, która grzeszy, Umrze, jeśli według ciała żyć będziecie, umrzecie. Znajdujemy tego typu ostrzeżenia i tego typu zapewnienia. To są pewne słowa Boże. Ta historia daje nam nadzieję, kiedy sami znajdziemy się w miejscu, obyśmy się nie znaleźli, ale jeśli jeśli znaleźlibyśmy się w takim miejscu nieposłuszeństwa i tutaj nie chcę kategoryzować Jego grzechu i porównywać z innymi grzechami, ale kiedykolwiek schodzimy z Bożej drogi, kiedykolwiek jesteśmy nieposłuszni, możemy mieć nadzieję na Boży ratunek, na Bożą pomoc, na Boże wyzwolenie. I pewnie niejednokrotnie tego doświadczyliśmy, pewnie niejednokrotnie Zobaczyliśmy, jak łaskawy jest nasz Bóg, że nie postępuje z nami według naszych uczynków, że nie traktuje nas tylko w duchu swojej sprawiedliwości, ale jest Bogiem, który okazuje nam wielką łaskę i miłosierdzie. I za to jesteśmy Mu, mam nadzieję, wszyscy dozgonnie wdzięczni i wysławiamy Jego miłosierdzie i wysławiamy Jego łaskę. Ale strzeżmy się, bracia i siostry, by w niewłaściwy sposób traktować Bożą dobroć wobec nas. Porzucona na wzgórzu, wyrwana z odrzwiami brama gazy, głosi liczne kazania. Po pierwsze, głosi kazanie do Samsona o tym, że jest powołanym przez Boga wybawcą Izraela, że jest obdarowany w niezwykły sposób siłą nadludzką. Nie po to, żeby zdobywać kobiety lekkich obyczajów, ale żeby realizować powierzoną mu przez Boga misję. Bóg obdarował go wielką, wielką zdolnością. Nie po to, żeby Samson robił to, co jemu się podoba. A niestety w tych historiach, które do tej pory czytaliśmy, ciągle pojawia się ta sama idea. Samsonowi się coś spodobało. Samson coś chciał. Samsonowi wydawało się, że nie może bez tego żyć. I po to sięgał. I zdobywał. I za każdym razem Bóg go ratował. Za każdym razem Bóg przychodził i pomagał mu. Do czasu. Ta brama głosi też kazanie do Filistynów. Głosi kazanie o wielkości Boga Izraela. O mocy Boga Izraela który obdarza swojego sługę taką siłą i o bezsilności dagona filistyńskiego bożka w postaci pół człowieka, pół ryby i innych ich bóstw. Po trzecie, te wrota kłosiły też kazanie do Izraela o nadziei wyzwolenia z opresji ich wrogów, rozbicia ich bram i rozerwania ich więzów. Zastanawiam się, ilu z nich słyszało te kazania, do ilu z nich dotarły te poselstwa, czy do nas ta brama ma jakieś poselstwo. Jakkolwiek Samson raczej jest postacią, w której winniśmy szukać przestrogi niż jakiegoś wzorca, to jednak będąc sędzią Izraela jest zapowiedzią większego wyzwoliciela. Ta brama wyrwana z gazy głosi do nas o większym wyzwolicielu, który stąpił z niebiańskich wyżyn do grzesznej gazy, potężnej twierdzy wroga naszych dusz, gdzie stoczył śmiertelny bój, w którym rozbroił diabelskie władze i zwierzchności, wystawił je na pokaz i odniósł tryumf nad nimi. Kiedy nasz Wyzwoliciel, Jezus Chrystus, przyszedł do gazy tego świata, nie przyszedł dla rozrywki, nie przyszedł dla przygody, ale przyszedł w miłości z powodu naszej nędzy. Byliśmy niegodnymi stworzeniami, które odwróciły się od Boga. A On pozostawił piękno nieba, uniżył samego siebie. I zamieszkał wśród Filistynów tego świata, synów grzechu i szatana. Ten, który miał zdeptać głowę węża, został przez węża ukąszony. Został złożony do grobu na trzy dni i trzy noce, ale wiemy, że powstał jako zwycięzca. Chrystus nie tylko otworzył bramy, ale wyrwał je wraz z zawiasami i z zaworą. Pokonał śmierć, pokonał grzech, pokonał szatana i jego zastępy diabelskie. Pan Jezus Chrystus w swoim zmartwychwstaniu, tak jak tutaj dzisiaj siostra czytała w psalmie, powstał jako król chwały i przed nim otwarły się niebiańskie wrota, aby wszedł król chwały. I ten król chwały, będąc na ziemi, powiedział do swoich uczniów, zbuduję mój kościół i bramy piekieł nie przemogą go. To on przemógł bramy piekła. Kiedy myślimy o bramach w kategoriach żydowskiego myślenia tamtych czasów, to myślimy o miejscu władzy, myślimy o miejscu decyzji. Myślimy o miejscu bezpieczeństwa miasta. Jezus obiecuje Tobie i mnie, drogi bracie i droga siostro, że umieści nas w miejscu, w którym bramy piekła nie zagrożą nam, nie przemogą nas. To On pokonał piekło, Jego zastępy. To On pokonał śmierć i Jezus mówi, kto wierzy we mnie, choćby umarł, żyć będzie. A w innym miejscu mówi, kto wierzy we mnie, nigdy nie ujrzy śmierci. A więc w pewnym sensie chrześcijanie nigdy nie umierają. Śmierci nad nami już nie ma mocy. Bramy śmierci zostały wyrwane. Jezus Chrystus przyszedł na tą ziemię, aby nasze grzechy zostały na Niego złożone i On został uczyniony grzechem, chociaż nie znał grzechu. I umierając na krzyżu w ludzkim ciele, pokonał grzech. Zadźwigał grzech na drzewo krzyża i tam zawisł pod ogromnym ciężarem grzechu. Ale kiedy powstał z martwych, dał świadectwo, iż ta ofiara, która została złożona na krzyżu, została przyjęta przez Boga. I my dzisiaj wiemy, że On zaniósł nasze grzechy i zrzucił je na dno przepaści zapomnienia Tak iż nasze grzechy i nieprawości Nie będą nigdy, przenigdy wspominane To wielkie zwycięstwo bracia, siostry Czasami ludzie mówiący o przeżyciach po śmierci Opowiadają o filmie, który jest wyświetlany Ze wszystkimi ich grzechami Opowiadają o wadze na której ważone są ich dobre i złe czyny, opowiadają o różnych rzeczach, które rzekomo widzieli po tamtej stronie. Biblia mówi nam, że jeśli wierzymy w Jezusa, jeśli prawdziwie narodziliśmy się z Jego Ducha, nie zobaczymy już naszych grzechów, nie zobaczymy już naszych przestępstw, nie zobaczymy tego wszystkiego, czego się dopuściliśmy i czego wstydziliśmy się, co wyznaliśmy, za co przeprosiliśmy, z czego pokutowaliśmy i odwróciliśmy się. Biblia mówi, że nigdy tych grzechów więcej nie zobaczymy. Jezus Chrystus, nasz Wybawiciel, poniósł nasz grzech na krzyż i On cierpiał i On umarł i On zniweczył grzech i moc grzechu nad nami. I w końcu pokonał szatana, wroga naszych dusz. On zszedł do tej cytadeli, diabelskiej. I wydawało się, że szatan zatriumfował. Wydawało się, że to ukąszenie go wpięte było śmiertelne i w pewnym sensie było. Ale jak wiemy, grób go nie zatrzymał, ale powstał zwycięski z martwych i pokonał złego. Czytamy, że rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności. Rozbroił. Uczynił je bezsilne, bezużyteczne wobec tych wszystkich, którzy w nim się chronią. Owszem, w tym świecie szata nadal panuje. Owszem, w tym świecie nadal ludzie mu służą i przyjdzie czas, że będzie wyglądało, iż on jest górą, iż on jest zwycięzcą. I czytamy, że cały świat w podziwie będzie go czcił i będzie mu służył. Do czasu. Pamiętajmy o tym. Bóg dopuszcza do różnych rzeczy, Bóg pozwala na różne rzeczy, do czasu, do czasu. Dlatego Biblia wzywa nas, byśmy byli cierpliwi, byśmy byli wytrwali, byśmy nie tracili otuchy i nadziei, ale czekali na wielki dzień jego objawienia, kiedy cała moc diabelska się rozsypie w pył, kiedy szatan zostanie wielkim łańcuchem, związany, i wrzucony do jeziora ognistego. On już jest pokonany. On nad nami już nie ma mocy, jeśli jesteśmy w Chrystusie. Może chodzić wokół nas jak pies i szczekać, może chodzić wokół nas jak lew ryczący i ryczeć na nas, ale jeśli jesteśmy ukryci z Chrystusem w Bogu, nie musimy się Go bać. Nie jest w stanie nas rozszarpać, nie jest w stanie się do nas dobrać to wielkie zwycięstwo tego, o którym Samson w tak niedoskonały sposób mówił. Niechaj Boży Duch zapieczętuje Boże Słowo w naszych sercach. Niechaj Jego zachęta, pocieszenie, ostrzeżenie czy napomnienie przyniesie każdemu z nas obfitość Jego życia i zachowa każdego z nas w godzinie próby, gdyż bracia i siostry Będziemy poddawani kolejnym próbom. Żyjemy wśród filistynów. Żyjemy wśród ludzi nieczystych warg, nieczystych myśli, nieczystych serc. I tak jak dzisiaj czytał Paweł na początku, Bóg powołał nas do świętej służby w tym świecie. Do tego byśmy nie upodobniali się do tego świata, ale byśmy raczej byli przemieniani przemieniani w duchu naszego umysłu, żebyśmy myśleli inaczej, niż myślą ludzie tego świata. Żebyśmy pragnęli innych rzeczy, niż pragną ludzie tego świata. Byśmy nie płynęli w tym strumieniu, którego końcem jest śmierć, ale byśmy płynęli pod prąd w mocy Bożego Ducha. Byśmy nowe życie prowadzili. Byśmy od wszelkiego zła z dala się trzymali. Polegając Każdego dnia na Jego łasce, na Jego miłosierdziu i na mocy Jego Ducha Świętego, który skutecznie działał w Samsonie. I chociaż Samson upadnie w jeszcze większą przepaść, okaże się zwycięzcą u kresu swego życia. Okaże się człowiekiem wiary, który w swoim głębokim upadku znajdzie pokutę i znajdzie łaskę zbawienia. Bracia i siostry, obyśmy czerpali ostrzeżenie z tych historii, które zapisane są dla naszego pouczenia i nie szli za przykładem nieposłuszeństwa tych łaskawie zbawionych bohaterów, ale byśmy raczej czerpali przestrogę, patrząc na tragiczne konsekwencje, które ich spotkały. Jak zobaczymy, to zwycięstwo Samsona będzie miało gorzko-słodki smak. Oby nasze zwycięstwo było słodkie. Obyśmy, tak jak apostoł Paweł, mogli powiedzieć, dobry bój bojowałem, wiarę zachowałem, a teraz czeka mnie wieniec żywota, przeobiecany przez Pana wszystkim, którzy Go miłują, który mówi do każdego z nas, bracia, tak biegnijcie, abyście zdobyli wieniec. Dokładajcie wszelkich starań, aby podobać się Panu. Od rzeczy pospolitych oczyszczajmy się, aby być naczyniem, przydatnym do dobrego celu. Oby nikt z nas nie był takim sługą jak Samson, który chociaż był używany przez Boga, to był używany mimo jego grzechu, mimo jego nieposłuszeństwa. Ciekaw jestem, jaką zapłatę Samson odbierze w niebie. Obyśmy otrzymali pełną zapłatę. Jan zachęca nas apostoł bracia. Obyśmy tak żyli i tak służyli, żeby pełną Zapłatę odebrać. Nie zadowalajmy się z tym, tylko żeby wśliznąć się do nieba, żeby jakoś tak, jak ta spalona kura, jak przez ogień, bez piór, bez niczego, ale wlecimy tam jakoś. Nie, bracia, siostry, obyśmy całą zapłatę zdobyli. Obyśmy, jak Piotr pisze, mieli szeroko otwarte drzwi do królestwa naszego Pana. Obyśmy ze śmiałością stanęli przed Bogiem, wiedząc, żeśmy sługami nieużytecznymi, ale wiernie służyliśmy naszemu Panu. Amen. Powstańmy do modlitwy. Kochany Panie nasz, dzięki Ci za Twoje słowo, pełne historii, pełne ilustracji. Dziękujemy Tobie za tych wszystkich mężów wiary, którzy są dla nas wielkim przykładem. Dziękujemy też za te historie, które opisują tych, którzy są dla nas przestrogą. Dziękujemy za słowa pocieszenia i zachęty i nadziei, nawet w pośród naszych błędów, nawet w pośród naszych potknięć, nawet w pośród naszego nieposłuszeństwa. Wszakże Panie, modlimy się, byś nas ratował z naszego grzechu. Modlimy się, byś oczyszczał nasze serca, aby nie było w nich złego pożądania aby nie było w nich miłości tego świata, aby nie było fascynacji, grzechem, nieprawością, która jest często ubrane w taką powabną szatę, która prezentuje się jako godne posiadania, godne pożądania, jak ten zakazany owoc. Panie, modlimy się, byś dał nam mądrość, byś przemieniał nasze myślenie i byś pomógł każdemu z nas oddawać nasze ciała Tobie jako żywą, świętą, miłą Tobie ofiarę, abyśmy nie żyli dla siebie samych i zaspokajania naszych rządz i pragnień podsycanych przez reklamy tego świata, ale byśmy raczej wzrastali w pobożności, abyśmy ćwiczyli się w pobożności i abyśmy byli użytecznymi dla Ciebie, abyśmy okazali się dobrymi sługami, którzy wiernie Rozporządzali dobrem, które powierzyłeś każdemu z nas. Prosimy, zapieczętuj Twe słowo w naszych sercach. Niechaj prowadzi nas, niechaj strzeże nas. Prosimy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, naszego wielkiego wybawcy. Amen.